Tabletki Emskie do ssania. Można też kupić musujące ze skoncentrowanym składem. Tabletki Emskie z Wadowic. Solennie obiecuję, że pomogą. Żegnamy reklamy.

Minęła 20. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 marca. Radosław Mrufs zapraszam na serwis trójki. Zerwane dachy, uszkodzone budynki, potężne wichury wyrządzają szkody. Donald Tusk w Tunezji, szef Rady Europejskiej, był w Muzeum Bardo, gdzie terroryści zabili ponad 20 osób. Urodziny wieży Eifla, symbol Paryża, kończy 126 lat.

Na początek w serwisie Trójki kolejny pogodowy, wietrzny raport. Potężna wichura przeszła nad dwiema miejscowościami Wielkopolski, Henrykowem i Olszewem. Jest wiele zerwanych dachów, są także uszkodzone budynki, ale na szczęście nie ma poszkodowanych. Relacjonuje też Leszek Grynia z sołectwa Olszewo. Każdy dom praktycznie ma część zerwanego dachu. Nie cała wieś, tylko to jest jedna ulica, gdzie przeszło to do. Dwa gospodarstwa rolne są praktycznie zrównane z ziemią. budynki, nie tylko dach, ale całe ściany, wszystko.

Meteorolodzy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem tej nocy, a także jutro do Polski zbliża się centrum niżu Niklas

pochmurno, niestety zapadami deszczu. Ten wiatr jeszcze jutro silny, osłabnie on w czwartek, w piątek on będzie umiarkowany. Najniebezpieczniejszy ten wiatr to jest dzisiaj wieczorem i w nocy. Ostrzegał synoptyk IMGW Przemysław Szrama. Wkrótce wzrośnie siła wiatru na Pomorzu. Może on wiać z prędkością dochodzącą do 100 km na godzinę, co oznacza sztorm na Bałtyku. Na Warmii i Mazurach w porywach wiatr ma osiągać prędkość 75 km na godzinę. Silny wiatr, deszcz i śnieg dadzą sobie znać także w

województwie kujawsko-pomorskim porywów wiatru należy się także spodziewać w południowej części województwa śląskiego. Szef Rady Europejskiej w Tunisie odwiedził Muzeum Bardog, gdzie dwa tygodnie temu zamachowcy zabili 23 osoby, w tym trzech turystów z Polski. Donald Tusk zapewnił tunezyjskie władze o unijnym wsparciu. Magdalena Skajewska.

Spotkania Donalda Tuska z przedstawicielami tunezyjskich władz miały służyć wypracowaniu nowych sposobów zacieśnienia współpracy między wspólnotą a Tunezją, aby poprawić bezpieczeństwo w kraju i pomóc w dalszych przemianach demokratycznych. Szef Rady chwalił Tunezyjczyków za ich dotychczasowe wysiłki. Zapewniam, że Unia Europejska będzie z wami na każdym kroku dalszej drogi, w sensie politycznym i gospodarczym, pomagając wzmocnić tę niesamowitą transformację. Donald Tusk odwiedził także Muzeum Bardo, w którym doszło do ataku.

To dom wielkich śródziemnomorskich cywilizacji. Terroryści obrazili tę wspaniałą przeszłość, a teraz chcą zniszczyć obiecującą przyszłość. Razem stawimy czoła temu zagrożeniu. W zamachu terrorystycznym 18 marca zginęły 23 osoby, w tym 20 zagranicznych turystów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio.

Bruksela. Będzie sądowy chaos. Alarmują sędziowie Stowarzyszenia Justitia. Ich zdaniem zamieszanie spowoduje wchodzące w życie w lipcu nowa procedura karna. Sąd zostanie pozbawiony inicjatywy prowadzenia postępowania dowodowego. To o tyle ważne, że prokuratorzy, jak sami twierdzą, nie są przygotowani organizacyjnie, aby sprawnie stawić czoła obrońcom, co może doprowadzić do prawdziwej lawiny uniewinnień. I właśnie między innymi o tym w Sądzie Najwyższym dyskutowali dziś prawnicy z całej Polski. Tej dyskusji przysłuchiwała się Ksenia Maćczak.

Najwięcej wątpliwości budzi kwestia zabrania sądowi przywileju ingerowania w postępowanie dowodowe. Od lipca ma być tylko arbitrem oceniającym materiał zgromadzony przez prokuratora i adwokata, ale ponieważ prokuratorzy dziennie prowadzą kilka postępowań, jak mówią, wymóg obecności na każdej rozprawie, nawet w procesie uproszczonym spowoduje, że nie będą mogli dobrze przygotowywać się do występów. Obawiam się, że po prostu organizacyjnie sobie z tym nie poradzimy. Mówi prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Grzegorz Kiec, a to o tyle ważne, że jak podkreśla Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, bez P

Dobry adwokat będzie w stanie wygrać zdecydowanie więcej spraw. Możemy osiągnąć taki poziom uniwinien, jaki jest w Europie Zachodniej, czyli około 20%. Obecnie mamy 2%. Ale inicjator reformy, profesor Michał Królikowski, uspokaja i pyta. Czy bardziej sprawiedliwy jest sąd, który bez stron nie bada okoliczności sprawy i wydaje wyrok? Czy lepszy jest sąd, który angażuje się w utrzymanie aktu oskarżenia? To jest kwestia wyboru. Moim zdaniem to pierwsze. Pod warunkiem jednak, że obie strony procesu wykażą równe przygotowanie do sprawy. Bez tego słowo sprawiedliwość nabierze zupełnie

innego wymiaru. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Odwiedzając Paryż, koniecznie trzeba sobie zrobić z nią zdjęcie. Wieża Eiffla kończy dzisiaj 126 lat. Stała się symbolem stolicy Francji, jedną z jej największych atrakcji.

Zbudowano ją, aby uświetniła wystawą światową w 1889 roku. Byli tacy i to wśród największych intelektualistów Francji, którzy przechodząc koło tej stalowej konstrukcji odwracali głowę, aby nie patrzeć na to, jak mówili szpetne paskudstwo. Dzisiaj konstrukcja wymyślona przez inżyniera Gustawa Eiffla jest tak zrośnięta z krajobrazem Paryża, że nikt na świecie nie jest w stanie sobie wyobrazić stolicy Francji bez niej. A przecież ta licząca 324 metry konstrukcja miała być po 20 latach rozebrana.

Próbowano pod nią przylatywać samolotem, wjeżdżać na nią motocyklem i skakać z niej na lotni. Zimą można było pojeździć na zorganizowany na pierwszym piętrze lodowisku. Legendą obrosła mieszcząca się tam restauracja. Strojono ją w z tysięcy światełek szaty. Raz wyglądała w nich jak żelazna dama, kiedy indziej jak mieniące się cykinami tancerki z paryskich kabaretów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis trójki.

W nocy, jak już informowaliśmy, jak już ostrzegaliśmy, bardzo silny wiatr. Miejscami nawet do 100 km na godzinę, do tego sporo chmur i opady. Deszczu, deszczu, za śniegiem i śniegu jutro do 2 do 7 stopni dalej. Wiecznie, pochmurno i z opadami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Jestem szczęśliwa, mam wspaniałych przyjaciół i jestem zdrowa, ale wiem, że zdrowie bywa ulotne. Dbam o siebie, żeby go nie stracić. Zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób. Ty też prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Więcej na e-myślnik zdrowie.pl. Kampania współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

WTA Katowice Open od 6 do 12 kwietnia w katowickim spotku z udziałem Agnieszki Radwańskiej. Zapraszamy także na mecz pokazowy, w którym wystąpią gwiazdy światowego tenisa. Kraj Bruchuera, forże i Marcin Matkowski. Patronem medialnym jest radiowa jedynka oraz trójka. Program trzeci polskiego radia. Żegnamy reklamy trójka. Program trzeci polskiego radia.

Nagiel Wagli w trójce

No to, bardzo co bardzo tak ładnie nie. wybrzmiało, to nowy projekt Olafura Arnaldsa z, z Islandii. W duecie z Alisa Rwot japońsko... niemiecko-japońską pianistką całość nazywa się The Chopin Project, bo

to zupełnie takie autorskie podejście do, do kompozycji Chopina. Zresztą Samarnas już opowiadał o tym, że jest fanem nie tylko tej minimalistyki Riccassati, ale także właśnie Chopina. I gdzieś mówił o tym, że długo zastanawiał się, dlaczego Chopina nagrywa się zawsze w ten sam, ten sam sposób i

no to takie podejście dosyć eksperymentalne, eksperymentalne, ale po pierwszym przesłuchaniu, bo to płyta nowa, ona ukazała się mhm. 16 marca, po pierwszym przesłuchaniu bardzo się w nią jakoś tak, tak wkręciłem, mimo że tego Chopina ostatnio było bardzo, bardzo dużo wszędzie. No to jest, z jednej strony jest, jest ten taki minimalizm, taka, taka, taka troszkę muzyka filmowa, która u za często się przewija,

Yy, gdzieś, gdzieś ten klimat yy, jest, pozostaje. Na no, a z drugiej Chopin, no, czyli, czyli, czyli klas, klas, klasyczne utwory. Totalnie poprzerabiane, totalnie. Romantyzm połączony.

Ze spokojem skandynawskim. No ciekawe tu rzeczy opowiadasz. Ja teraz... No będę chciał przy, przynosić kiedyś te, te, no, te przy, największe przeboje przy, Chopina przy, tutaj, które są... Z, no Max Richter tak ostatnio zrobił z Wivaldim, tylko dla, no tak. dla wytwórni Deutsche Gramofon, to inna seria. No ale też się okazało, że, że, że te pory roku Vivaldiego brzmią, m, mogą zabrzmieć inaczej, a, a utwór już tak, tak, tak znany, jak, jak, jak te wszystkie hity tutaj

z playlisty. Olafur Ola Arnold i Alisa Sara od Chopin Pro, Project. Tak bę, będę jeszcze powracał ano do tej płyty. Właśnie, sobie gramofonie coś pogmyram. Po A ja oczywiście popełniłem fopas fo tradycyjnie, gdyż mam niepodzielność uwagi. Jak patrzę na prognozę pogody, to nie słucham, co, co mówię i, i to nie była żadna symfonia. Nie, nie skończyła pierwszej części symfonii, tylko oczywiście dalsza część pasji świętego Mateusza.

Także mam nadzieję, że mi państwo wybaczą. Laudario di Cortona, to już o tym opowiadałem. Zaję się w zeszłym roku e, pie, piśni z XIII wieku. E, no fantastyczne, bo, e, bo piśni, których można odnaleźć jeszcze melizmaty z, z, z, z kultury nie, nie, nie tylko europejskiej. Wybrałem piśni e, związaną z... pasyjną, związaną z męczeństwem i ukrzyżowaniem.

Yy, długa, ale cudowna. A w ogóle za krótkie są dla mnie, krótkie piosenki. Dochodzę do wniosku, że jeśli piosenka nie trwa 6 minut, to zanim się nie zorientuję, o co w niej chodzi, to już się kończy. Nie wiem, czy to z wiekiem tak mam, ale yy, lubię długie pieśni. No tak. No to bardzo proszę.

No, a śpiewał tak pięknie prowadzony przez Marcela Pereza Hur Ensemble Ensembl Organum. No nie było jeszcze dzisiaj ECM-u, czy bym czy był? był, bo był później był. Dobrze, był. to ja jak zwykle. Nie mm, będzie jeszcze. Przyniosłem troszkę, troszkę nowości. Jeżeli chodzi o ECM New Series, czy tą to, to, to nową serię z muzyką klasyczną, to płyta, która została nagrana w 2012 roku, ale ukazuje się.

No stosunkowo niedawno się ukazała. Jako, można powiedzieć, że to nowość, jeżeli chodzi o katalogi CM-u. Płyta Keller Quartet, prowadzo, kwartet prowadzony przez Andrasa Kellera, gdzie pojawiają się nowe, stare interpretacje muzyki, na no Bacha między innymi ale, ale także jest. Beethovena. A no nie pamiętam, żeby Beethoven u nas pogrywał dosyć często. tak A to dobry jest kompozytor

no tu są wybrane te, te wolniejsze części kwartetu smyczkowego string quartet number 16 i opus 130, jak to miało być 135 No, to wygrałem teraz, udało się Beethoven i Keller quartet

przesłała nam zdjątka różne, twierdząc, że to tam, gdzie jest, jest bardziej jesień niż wiosna. Ale przecież to wszystko zaciepciane jakąś taką białą mazią. To, że to zima w pełni. Proszę, mamasz Coś okropnego. Oby to już nie wróciło. Chociaż dzisiaj śnieżek troszkę pokapał po człowieku.

To nie, nie zwróciłem na szczęście uwagi, nic tam nie, nie kapło białego. Tylko powiem, że to był Karel Kwartet i, i, i Beethoven. No, więc skoro ICM i skoro Wielki Tydzień, to myślę, że nie może się obejść bez oficjum. Oficjum to przypomnę pewnie Państwu, ale, jest kolono, ale to z o tym wiecie, płyta nagrana w 1993 roku. Do spotkania chyba doprowadził... Yy,

Eichert, czyli ta, ta główna postać ICM-u, założyciel. Kontrabasista zdaje się z tego, co wiem, chociaż nie znam jego wykonań żadnych. To spotkanie to oczywiście Hillard Ensemble i Garbarek. Płyta nagrana w klasztorze Świętego Geralda w austriackich Alpach no, odniosła olbrzymi sukces. była, Jest nadal bardzo dobrze sprzedawana i bardzo

Yy, często prezentowana, na, na, nagrana zresztą, yy, yy, yy, nagrano i kolejno wydanie tego spotkania. W e, pieśni, którą pojawia się tu w trzech wersjach różnych, no się tytuł mnie, panie. <śmiech> Oszczędź mnie, panie. No właśnie. E, a tekst został zaczerpnięty z tłumaczenia księgi HIOBA. Także Isiem...

1993 rok.

No i pozostała nam minutka na pożegnanie się z Państwem jeszcze jeden utwór. Jutro atakujemy, przedzieramy się przez śniegi, deszcze i wichury, żeby nabyć drogą kupna jakieś następne płytki. Miejmy nadzieję. I Pozostaje nam życzyć Państwu fantastycznych, pogodnych w sensie ducha bardziej, bo z tego, co widzę, chyba na pogodę taką

żeby słonecko, a lanusz, widelec, może się coś jednak ale z Ale co pamiętam, zawsze czekaliśmy na, na rany poniedziałek, moje dzieciaki też czekają i, i, i zawsze ten poniedziałek był taki, że nie można było z tym wiadrem i z, z tą przykawką wyskoczyć, bo coś I wiało. Za, albo za, coś zamarzała woda. No. no ale może, może będzie inaczej. W każdym razie życzymy państwu naprawdę rodzinnych, spokojnych, miłych, yy, z pysznościami różnymi. Jajek podobno można już iść na maksa.

Ile chcesz tyle. Jest wszystko nieprawda z tym cholesterolem. Podobno, gdyby człowiek chciał utrzymać się przy życiu, mogłyby przy pomocy tylko jajka. No i wina, oczywiście, to dowiadowanie. Muszę tego po to każdy wie. Także dobranoc się z Państwem. Ja dołączam się do, do życzeń. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień piosenkowo będą. Tak, będzie magia. Będzie magia. Panowie i panie. Mhm.

Czyli prze, przeróżne, ale piosenką. Ym, a na zakończenie duet z ICMu Paolo Frezu i Daniel di Bonaventura. O, z z Włoch i Sardyni. Patrzyłem w Sardynii, teraz 18 stopni, to jest już ale zero chmurki na niebie. Duet tromba i bandoneon. Pom, trom, Do usłyszenia za, za tydzień. Tromba, pompa i lewerek. Lewer. Dobranoc.

you mm -hmm.

Thank <laughs> you.

wydawnictwo Muza przedstawiają Widok z dachu Marek Bukowski czyta fragmenty nowej powieści Sławomira Rogowskiego Muzyka z epoki oraz teatralna i filmowa Jana Duszyńskiego

Zamiana miejsc 2007-2009 Rezurekcja Poczekał, aż zapadnie zmrok. Długo siedział w knajpce. Z zadartą głową oglądał telewizję na ekranie zawieszonym pod sufitem, aby się zorientować, co dzieje się w kraju. Wielu rzeczy nie rozumiał. Korciło go, żeby zadzwonić do domu.

Z różnych powodów bał się tej rozmowy i jej możliwych skutków, a nuż komuś się z wielkiej radości pochwalą. Najbardziej bał się w mogli założyć podsłuch, kto ich tam wie. Talibowie pokazali mu komunikat o jego śmierci wydany jeszcze w Iraku przez dowództwo polskich wojsk. Dowiedział się, że formalnie rzecz biorąc, nie żyje, a najmarniej uznany jest za zaginionego. Zastanawiał się, komu i dlaczego zależało na informacji o jego śmierci. Wiedział,

Jakie zdjęcia zostały jako pamiątka po jego służbie w Afganistanie? W jednej chwili przed oczami przyleciały mu te wszystkie sytuacje, o których nie chciałby nikomu mówić. Może kiedyś. Dziś liczy się tylko to, że dotarł do Polski. Wyszedł na zewnątrz. Wyczekiwał na tramwaj. Najpierw jazda szóstką przez całe miasto, aż zawisłe.

A potem kilka kroków na Wawrzyszew Do mieszkania po dziadkach ze strony mamy Gdzie przeprowadzili się rodzice Co własnościowe, to swoje Mawiali, choć zwłaszcza ojciec Nadal czuł się mieszkańcem Grochowa Po grochowsku mówił i myślał Maleńkie mieszkanie na Grochowie Po rodzicach Tolka Przypadło jego bratu Kazikowi Który wcześniej się ożenił Odjechał tramwaj Wsiadł i zajął miejsce W samym końcu wagonu O tej porze

Wozy są puste, a jazda przez miasto daje prawdziwą frajdę. Wysiadł na pętli przy awf i poszedł przez Lasek Bielański w kierunku Wrzeciona. Porozglądał się wokoło, czy nie ma kogoś, kto mógłby go rozpoznać. Szedł w kapturze naciągniętym na głowę i z jego czeluści oceniał widoczną część drogi. Ledwie kilku pijaczków kręciło się obok sklepu nocnego przy straży pożarnej w lokalu po dawnej knajpie kujawskiej.

Czatowali na ostatnich naiwnych, co to można ich poprosić o dwadzieścia groszy na bułkę Zagadali i do niego Grzecznie do nich przemówił Nie mam kolego, ale jutro ci dam Poczuł, że jest wśród swoich Kiedy doszedł do Lindego, przyspieszył kroku Znalazł się pod hutą, przeciął Kasprowicza i wszedł między bloki na Wawrzyszewie Chwilę stał i patrzył w okna ich mieszkania Paliło się światło

Zwykle o tej porze właściciele wyprowadzali swoje bulteriery i amstafy na spacer. Kiedy jeden taki zostawił otwarte drzwi, wsunął się na klatkę i pobiegł na trzecie piętro. Delikatnie zapukał do drzwi. Usłyszał jakiś ruch w mieszkaniu, jakiś przytłumiony głos. Ktoś, jakby ojciec, powiedział pewnie do mamy. Remek znowu nie zabrał klucza. Kto tam? To ja, tato. Otwórz. Stali naprzeciw siebie.

Zenek nie miał wątpliwości, że ten w środku mieszkania to ojciec, ale na korytarzu było ciemno i Tolek w pierwszej chwili go nie rozpoznał. Odwracając się w stronę mieszkania z irytacją mówił przez ramię – Ile razy mam ci powtarzać, zabieraj klucze, jak później wracasz. Zenek zsunął kaptur, zamknął drzwi i stojąc oparty o nie powiedział – Tato, to ja. Zenek. Tolek za nie mówił. Stał dłuższą chwilę.

Zanim się odwrócił i spojrzał na syna Teraz zauważył, że ma zarośniętą twarz Wyszeptał, żyjesz W głębi przedpokoju stanęła oniemiała Marta Odepchnęła męża i rzuciła się synowi na szyję Zaraz będzie Remek Nie masz pojęcia, jak on wierzył, że wrócisz Ja się modliłam, mieliśmy nadzieję, ale on wierzył najmocniej Ojciec, kiedy nie mógł sobie dać tym wszystkim rady Łaził na swoją ławkę i szukał cię myślami za horyzontem

Daj spokój, Marta, to teraz nieważne Syknął Tolek i dodał Muszę wysłać grypsik do wujka Jurka Wiesz, synu, jakoś wiedzieliśmy, że nie stało się to najgorsze Choć wojsko ufundowało ci grobowiec na brudnie Nie pozwolili nam zajrzeć do trumny Tajemnica wojskowa, no i że wdepnąłeś na minę To mało z ciebie zostało Pogrzeb się odbył, ale my potem sprawdziliśmy, że tam w środku cię nie ma I do dziś udajemy, że i zginął To było zamiast ciała Podał mu ulotkę, napisaną po arabsku

Zenek czytał znany już alfabet i tłumaczył Irakijczycy, jesteśmy waszymi przyjaciółmi Przybywamy z kraju Chopina i Kościuszki Kraju ludzi miłujących pokój Kur... ale bzdury Wielka Jankeska ściema Myślał chwilę, potem spytał To znaczy, że mnie nie ma Nie istnieje dla nich Lepiej im było zagrać tę fikcję, niż powiedzieć narodowi prawdę Zagryzł wargi, a potem ukrył twarz w dłoniach

Tymczasem Tolek puścił SMS o treści Znalazła się zguba Wpadnij rano Jurek nie miał wątpliwości o co chodzi Nie wypuszczaj z ręki Będę o dziewiątej odpowiedział Zguba poszła się umyć Po pół godzinie wstały syn Stał przed nimi w rzeczach Remka Czysty i pachnący W zamku zazgrzytał klucz Wszedł, a raczej Wtoczył się Remek

Kolek chciał powiedzieć, że ma powody do zataczania. Ugryzł się w język, gdy zobaczył, że twarz Remka wygląda niczym jego facjata po sławetnym przesłuchaniu na Rakowieckiej. Siniak na siniaku, zapuchnięte oko i ociekające krwią włosy. O Jezu, jęknęła Marta. Kto cię tak załatwił? W tym samym momencie z dzikim okrzykiem Remek! wyskoczył Zenek. Remuś, bracie kochany ziomku piaskowy, dopadniemy tych gnojków, damy radę.

— Chyba ich znam. Ledwie cedził przez opuchnięte wargi i spod okapów powiek. — Zenio, jesteś nareszcie. Teraz razem porządzimy światem. Były uściski, poklepywania i opowieści jeden przez drugiego. W końcu Marta spytała — a tak naprawdę jak się czujesz? Może trzeba iść na pogotowie? W Bilańskim jest ostry dyżur. A jednocześnie obmywała mu głowę tamponem z wodą utlenioną i starała się przykleić plaster.

Remek, wyraźnie podekscytowany, kręcił głową i podrygiwał jak raper. Nic mi nie jest, trochę mnie sponiewierali, jakąś pałę mieli. Jak już leżałem kilka razy, trafili mnie z buta. Zanim zwiali, jednego poznałem, kręci się tu na dzielni. Wiem, że garował. Jak wyszedłem od Ferczykowej, stali za pawilonem przy Wrzecionie. Dawaj kupon, bo cię zajebi.

Krzyknął ten Garus. A ja, że nie mam żadnego kuponu. Chodziło im o Lotka. Wszystko przez Ferczykową, bo głośno mnie podpuszczała, że trafiłem szóstkę i muszę postawić. Ja się nie chwaliłem, tylko ona, że szastam kasą, bo wygrałem i tak kilka razy. A ja miałem na dwa piwa, bez borgu. Kupon jest w książeczce do nabożeństwa Babci Róży. Wygrałeś?

Z niedowierzaniem spytał Zenek Trafiłem i wpadły trzy bańki Jesteśmy bogaci Zbudujemy salę do ćwiczeń i pojedziemy na wycieczkę dookoła świata Mówię ci, koniec stania pod trzypakiem, Wycierania tych spelun z cienkim browarem Nowe życie Stąd się trzeba wyrwać Gdzie się da byle szybko Jutro mi opowiesz, jak było na wojnie Tak nawijał Remek I przysypiał na swojej kozetce Wyraźnie był zmęczony

Puchła mu obita głowa, a wypite piwo działało jak balsam. Zenek patrzył na usypiającego brata i jego rozbitą głowę. Pomyślał, ale cię urządzili. Swoi. Z pokoju Remka przeszedł do kuchni, gdzie siedzieli rodzice. Pierwszy odezwał się Tolek. Będziesz gotowy, opowiesz nam, jak tam było. A skończyła Marta, wyśpij się. Pościeliłam ci na wersalce w dużym pokoju. Dobranoc, synu.

Ciąg dalszy nastąpi. Sławomir Rogowski. Widok z dachu. Czyta Marek Bukowski. Muzyka z epoki oraz teatralna i filmowa Jana Duszyńskiego. Zapraszamy.

Autopromocja Talenty